Cześć! Witajcie w podcaście Między Seansami, nowym projekcie redakcji pełnej sali, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na nurtujące nas tematy związane z kulturą filmową. Ja nazywam się Julia Palmowska i jestem redaktorką pełnej sali, a wraz ze mną jest Michał Konarski, nasz zastępca redaktora naczelnego i kurator warszawskiego kina Amondo. Cześć Michał! Przedstawiam cię tak na początek trochę na przekór tym savoir zasadom jako takiego współgospodarza i na dobrą sprawę współpomysłodawcę tego cyklu. Cześć wam wszystkim, bardzo fajnie, że ten podcast wreszcie powstał. Będziemy w nim starali się przybliżać, no właśnie bardziej nie filmy, tylko rzeczy dookoła nich i jakieś problemy i zjawiska, które wydaje nam się, że dobrze jest skonfrontować z kilkoma głosami krytycznymi. Więc może od razu powiedz, kogo dzisiaj zaprosiliśmy i na co? Naszymi gośćmi są dzisiaj Daria Sienkiewicz, niezależna krytyczka filmowa współpracująca m.in. z portalem FilmWeb, Wysokimi Obcasami, Miesięcznikiem Kino czy właśnie Pełną Salą, wyróżniona w konkursie Krytyk Pisze. Cześć Daria. Cześć, miło Ciebie słyszeć. Oraz Igor Kierkosz, krytyk filmowy i literacki publikujący w Tygodniku Powszechnym, Dwutygodniku, Kinie czy Mint Magazine, a także zwycięzca konkursu imienia Krzysztofa Mentraka. Cześć Igor. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie i jak zwykle bardzo miło Was słyszeć. Spotykamy się dzisiaj wokół tematu trigger warningów. Zdawać by się mogło, że powiedziano już o nich tak naprawdę wszystko, natomiast temat ten wciąż potrafi rozgrzać do czerwoności przede wszystkim w rzeczywistości festiwali filmowych. Ten rok jest dość wyjątkowy, ponieważ kilka miesięcy temu doświadczyliśmy pierwszej edycji Timeless Film Festival Warsaw, podczas której mieliśmy do czynienia z tego rodzaju ostrzeżeniami w katalogu festiwalowym, a za kilka tygodni zobaczymy się we Wrocławiu na nowych horyzontach, podczas których również mamy mieć do czynienia z tego rodzaju ostrzeżeniami. Nowe Horyzonty będą tak naprawdę powracać pewnie w tej rozmowie jak bumerang, gdyż inspiracją do tej dyskusji były dysputy prowadzone od kilku edycji na grupie Nowe Horyzonty po godzinach, będące tak na dobrą sprawę już takim stałym punktem programu. Kłótnie o trigger warningi na grupie, w drukarni, w arsenale, gdzie się akurat da. Tym bardziej po ostatniej edycji, kiedy w programie znalazły się dwa filmy, które w różny sposób ogrywały tę kwestię jakby wewnątrz, wewnątrz samych siebie i w różny sposób tę kwestię ogrywały gdzieś tak promocyjnie. Czyli How to Have Sex, Molly Manning-Walker i Club Zero, Jessica Hausner. Na sam początek e, chciałabym was zapytać i może skieruję to pytanie do Dari, e, kiedy po raz pierwszy usłyszałaś właściwie o idei trigger warningów i, i, i, co to, i co to twoim zdaniem, co to twoim zdaniem jest, jak to odbierasz? To jest pytanie, które mimo że usłyszałam go od Ciebie wcześniej, od wcześ wcześniej od ciebie, to niestety nie mogę sobie przypomnieć. Myślę, że nie ma takiego konkretnego momentu, w którym Dowiedziałam się o trigger warningach oraz zastanawiałam się, co to oznacza, ale pamiętam dobrze 2017 rok i premierę serialu 13 Powodów na Netflixie. Pamiętam, że bardzo dużo wtedy zaczęto o tym mówić, i wtedy też chyba zaczęłam na to patrzeć, tak pod względem nie tylko jakby zjawiska filmu, około filmowego, ale też takiego psychologicznego i socjologicznego. No bo cały serial opowiadał jednak o takich złożonych kwestiach związanych z depresją, z traumą itd. I w sumie biorąc pod uwagę, że wiemy, że narracja jest prowadzona z perspektywy osoby, która już nie żyje, no to podświadomie czekamy gdzieś na tą śmierć tej bohaterki, a mimo to, to co się wydarzyło właśnie pod koniec serialu, było bardzo wstrząsające dla wielu widzów i Netflix zdecydowało się później tę scenę przerobić i ta scena została wycięta, taka elipsa została zastosowana. No i wtedy sobie uświadomiłam, że jest to faktycznie gorący temat, o którym warto dyskutować, ale no jestem ciekawa co wyniknie też z naszej rozmowy, czy tutaj te głosy będą jakoś zrównoważone. Jak tobie się to Igor widzi? Czy ty może pamiętasz, kiedy, kiedy po raz pierwszy się spotkałeś z tym pojęciem, tym właśnie trudnym do zdefiniowania na dobrą sprawę pojęciem, jak myślę, za chwilę e, gdzieś do tego przejdziemy? Chyba mam podobnie, to znaczy nie pamiętam takiego konkretnego momentu. E, pamiętam, że zacząłem zwracać na to uwagę w produkcjach Netflixa, e, czy w ogóle na Netflixie, gdzie po prostu u góry ekranu te trigger warningi się pojawiały z tym, że wydaje mi się, że to już było od dawna. Nie wiem, kiedy Netflix wprowadził te opcje. W każdym razie było to coś takiego naturalnego dla mnie zawsze, więc trochę jak rozgorzały jakieś dyskusje przy okazji tych festiwali, przy okazji Nowych Horyzontów, o których wspominałaś, trochę sam siebie pytałem w sumie, o co ktoś może mieć pretensje, ale jak zacząłem się nad tym zastanawiać, przed naszą rozmową, no to myślę, że jednak są jakieś palące kwestie które mogą przy okazji tematu trigger warningów nam wyskakiwać. Myślę, że o tym porozmawiamy później. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, no to ciężko mi zlokalizować ten moment. Ale to chyba świadczy właśnie o tym, że, że to jest coś naturalnego już. I nic takiego, co by mnie jakoś dziwiło, bardziej mnie dziwi, że nie staje się standardem. No nie? To znaczy, że jeśli rozmawiamy teraz o festiwalach, to nie na zasadzie, że to jest jakieś rozwiązanie, które już wiele festiwali stosuje, tylko raczej yy, zauważamy to jako jakąś pozytywną może zmianę w tych festiwalach, które zaczynają to stosować. Czyli generalnie gdzieś kojarzymy to faktycznie z jakimś takim okresem, 2015-16 roku popularyzacji Netflixa streamingu generalnie. I ten streaming faktycznie coś, co gdzieś się przewija, przewijało i w, w, waszych, w waszych wypowiedziach, to ta kwestia e, tej normalności, tego, tego trigger warningu, kiedy przychodzi do, do serialu e, do, do Netflixa, czy, czy właściwie HBO, z tego co mi się wydaje, też już, też już takie, takie rzeczy również miało, e, ale takiej trochę nie wiadomej, co zrobić z tym festiwalem e, i, i, i, i tutaj właśnie chciałabym Michała zapytać e, jak, jak tobie się to widzi, ty nie jesteś serialowcem, więc właśnie mnie to zastanawia, jak to z perspektywy osoby, która raczej, raczej seriali nie ogląda, wygląda tak, no ja w ogóle też zastanawiałem się, kiedy pierwszy raz na potrzeby tej rozmowy usłyszałem o idei trigger warningów i wydaje mi się, że takim pierwszym nieuświadomionym moim kontaktem było z tym, ja nie jestem jakimś graczem, ale, ale miałem kiedyś PSP po prostu i tam nawet na Fifie było niby, że od trzech lat jest, ale przy tych trzech latach było napisane, dlaczego jest od trzech lat. Tam było rozwinięcie tego, co się potencjalnie w danym produkcie może znaleźć i to też mi się wydaje, że jest pewnego rodzaju trigger warning, no tylko, że taki mniejszy i przede wszystkim też nieuświadomiony dla wszystkich. Mało kto się sugeruje kupując GTA tym, że w środku będzie brutalność, czy nagość, czy przekleństwa. No po to kupuje GTA, żeby tego doświadczyć w pewnym sensie. No więc w grach to oczywiście jest trochę co innego. Nie masz wrażenie, że to było po prostu to była informacja dla rodziców? Oczywiście, oczywiście. To dlatego, dlatego chcę jakby też zauważyć, że jednak to, to, to jest trochę co innego. nie? Dlatego to jest bardziej taki trigger warning nieuświadomiony, bo on się skupia konkretnie na wieku. On nie ma nam przedstawić tego, co się w danym dziele może nam nie spodobać przez to, że wzbudza w nas jakieś problematyczne czy tam traumatyczne wspomnienia, ale ma po prostu informować o tym, że to jest przeznaczone dla danej grupy wiekowej, w sensie od danego wieku możesz przyswajać pewne treści. To też no, dyskusja nad PEGI, nad tym amerykańskim systemem, co od którego roku jest komu dozwolone, przecież też jest no tak długa jak ten system, tak? No I wielokrotnie się zmieniało. W pewnym momencie dwunastolatkom zaczęto pozwalać oglądać gołe piersi, tak? Ale poniżej pasa już nie. Więc no to, to się różnie zmieniało i cieka ciekawa była ta dyskusja, ale no właśnie wydaje mi się, że jednak to się zaczęło od telewizji, a nie od streamingów. Już w telewizji były przed wyświetlaniem seriali nawet takie krótkie po prostu zajawki, tak? Może zawierać. Tak jak Netflix ma, to teraz na podobnej zasadzie się zresztą to wysuwało. Natomiast tak trochę nie chcę powiedzieć, że polemizując tym, co powiedział Igor, ale wydaje mi się, że jednak jest to rzecz bardzo nowa, no bo nie znamy tak naprawdę żadnych przynajmniej ja, ale też jak czytałem na ten temat, to nie, nie znalazłem żadnych jakby doniesień, żeby we wcześniejszych jakby etapach kultury, przede wszystkim przy widowiskach teatralnych, czy, czy żeby w powieściach, kiedy już druk zaczął być jakoś popularniejszy, żeby zawierano tam y, ostrzeżenia przed zawartością, tak? Trigger, trigger warningi, o których dzisiaj rozmawiamy. Ale to też zaraz pewnie rozwiniemy. Wydaje mi się, że jest tu kwestia pewnego rozgraniczenia tej dokładności y, tego ostrzeżenia, w porównaniu, porówn w porównaniu y, do telewizji, jeśli chodzi o streaming. Ponieważ w przypadku telewizji, na dobrą sprawę i, i to y, w odniesieniu do tego, co Michał powiedziałeś o, o tych właśnie y, telewizyjnych no jeszcze za y, jeszcze kilkanaście lat temu trójkątach żółtych, y, to pamiętam, że ja kiedy byłam mała lubiłam czytać sobie generalnie o historii jakiejś telewizji i jakichś takich wyjaśnieniach, dziwnych ciekawostkach. Pamiętam, że czytałam tę całą tabelkę, co musi zawierać dany program, żeby zostać zakwalifikowanym do danej kategorii, ale na dobrą sprawę to jest coś, co, czego się dowiesz dopiero jak wejdziesz w tę Wikipedię, a tak to niewiele wiesz poza tym, tą kategorią wiekową. Natomiast ten streaming wprowadził faktycznie tę nową kategorię, gdzie już jest mowa o przemocy, jeszcze zazwyczaj jest wpisana jakaś kategoria tej przemocy em, i, I wydaje mi się, że tu faktycznie jest kwestia tej pewnej dokładności i, i niedokładania tego trigera w samej nazwie. Bo tak naprawdę tutaj nie ostrzegamy przed samym kontentem i jego nieodpowiednim charakterem dla pewnej grupy wiekowej, ale również przed już konkretną sceną, konkretnym, konkretnym wątkiem, który w samym tutaj ostrzeżeniu jest jakby taka implikacja, że może wywołać pewne, pewne traumy, pewne uczucia, no cokolwiek, że może jakby wywołać, wywołać ten taki afekt, prawda? Więc, więc mamy też tutaj wymienioną konkretną scenę, konkretny wątek, czy, czy raczej sugestie tej konkretnej sceny i konkretnego wątku, więc wydaje mi się, że jest taka pewna dokładność już tutaj, prawda? I tego, tego powiązania i tej sugestii, że to będzie w jakiś sposób Trudne, czy, czy będzie, będzie po prostu pewnym wyzwaniem dla widza? No i właśnie, i też może dlatego widzę, że często się pojawiają zarzuty, że to jest po prostu spoiler, nie? I, i, i taka prośba zawsze w stronę, w stronę Nowych Horyzontów się pojawia, żeby może były tylko takie do odkrycia, żeby przypadkiem nie spoilowali. No też jest to ciekawe pod względem oglądania seriali, tak? na streamingach bo każdy odcinek ma swoje własne trigger warningi i one faktycznie mogą spoilerować. Na przykład jak oglądałam Baby Ranger serial, no to tam też są to ostrzeżenia, które faktycznie wpływają, jakby zdradzają ci, co się wydarzy w odcinku. Myślę, że też jeśli są właśnie osoby, które się sprzeciwiają temu, bo w jakiś sposób psuje im to odbiór, myślę, że takie trigger warningi na życzenie byłyby też spoko pomysłem na streamingach. Po prostu byłaby to taka dodatkowa zakładka, którą można byłoby włączyć. Jeśli ktoś by chciał, to mógłby sobie to po prostu mieć. No i też trochę jak o tym czytałam, zrobiłam research, to okazuje się, że istnieją dodatkowe aplikacje i wtyczki, które jakby dają ci taką dodatkową ochronę, na przykład jedna z nich nazywa Fearless i polega to na tym, że na ekranie pojawia się taki znaczek w momentach, w których właśnie mogą wydarzyć takie sceny właśnie z przemocą czy różnymi innymi rzeczami i ten znaczek oznacza, że ty masz to jest sygnał dla ciebie, żebyś odwróciła wzrok na przykład i dzięki temu właśnie unikasz konfrontacji z tym, co, co nie chciałabyś zobaczyć na ekranie. Myślę, że to też jest ciekawa inicjatywa, a nie słyszałam o tym wcześniej, raczej tak masowo się o tym nie mówi. Ja jeszcze tylko tak. dodam do tego, co Julia mówiłaś, że faktycznie te oznaczenia wiekowe, o których rozmawialiśmy sobie, no to to już nie jest to samo co trigger warningi, też z tego względu, że przestaje chodzić o wiek, a, a zaczyna chodzić o te konkretne triggery, o których mówisz i w tym sensie taki przykład, który jeszcze chciałem podać, wydaje mi się jednak niewłaściwy, to znaczy myślę sobie o tych wszystkich filmach, które dostają obecnie oznaczenie R w Stanach co oznacza właśnie, że zapewne albo są wulgarne, albo są pełne przemocy. Tam są jakieś konkretne kryteria, które trzeba spełnić. W każdym razie jest to oznaczenie, które wskazuje, że pewnie dzieci nie powinny oglądać takiego kina. No i, i, i znowu myślę, że, że o takich rzeczach pewnie już byśmy nie powiedzieli trigger warning, a, a jeszcze ciekawym aspektem jest to, że nieraz to wręcz jest zachęta do obejrzenia, to znaczy jeśli Deadpool dostał r to znaczy, że będzie na odpiętych wrotkach po prostu poprowadzony i można się spodziewać, że nikt się tam nie stopował, raczej to jest zachęta współcześnie do oglądania, no a w tym drugim aspekcie oczywiście jakaś informacja dla chociażby rodziców. No tak, bo to też się wiąże z takim nakazem. Jeśli idziesz na film do kina i jest on, załóżmy, musisz mieć co najmniej 16 lat, no to faktycznie sprawdzają legitymację i nawet jakbyś chciał, to się nie dostaniesz. Niestety. A nawet trzeba zgody czasem dawać. Ja pamiętam sytuację przed filmem Midsommar, kiedy nie miałam jeszcze 18 lat, nawet i wtedy przynosiłam zgodę od rodziców, podpisaną taką. Nawet chyba zdjęcie pokazywałam. A propos takich, takich dziwnych sytuacji z ograniczeniami wiekowymi rozmawialiśmy przed, przed rozpoczęciem tej, tej dyskusji na temat składu dzisiejszego i, i pamiętam, że ty Daria mówiłaś o, o tej kwestii na przykład psychologa i, i, i też ja wtedy się wytłumaczyłam tym, że nie chcieliśmy tej rozmowy gdzieś tam medykalizować, bo to, co gdzieś mnie interesowało, to, że na tej samej grupie, na Nowych Horyzontach, po godzinach chociażby, czy wśród nas w drukarni czy, czy, czy w arsenale. Właściwie psychologów jest pewnie niewiele, natomiast każda z osób wypowiada się z jakąś taką pełnią tego doświadczenia bycia potencjalnie trigerowanym bycia triggerowanym, przeczytania kilku po prostu tekstów na ten temat i tak dalej. A przede wszystkim akurat nasza czwórka wypowiada się z doświadczeniem jakiejś takiej krytyki, pisania o tych filmach, które również są, są elementem, właśnie bohaterem tej dyskusji o triggerach i zastanawiało mnie zatem, jak wy z pozycji, z pozycji osób piszących o kinie, zaangażowanych w to kino, patrzycie na kwestie triggerów jakby gdzieś w waszej relacji personalnej, czy zwracacie na nie uwagę i na przykład też, czy umieszczacie w swoich recenzjach trigger warningi, kiedy podejmujecie tematy związane z tym? I czy na przykład zastanawialiście się, się nad tym kiedyś? Dla mnie to jest pewien problem, bo w ogóle staram się bardzo unikać w swoich recenzjach opisów, streszczenia fabuły. Robię to właściwie w minimalny sposób, po prostu taki, który jest użyteczny na rzecz argumentacji, a nie tyle, żeby opowiedzieć film z jakiegoś musu. No a często te trigger warningi, tak jak już sobie powiedzieliśmy, wiążą się z jakimś rodzajem spoilera. Więc wydaje mi się, że jeśli jest taki film, który wymagałby powiedzenia, że może kogoś striggerować, to niekoniecznie o tym napiszę. Chyba, że, jest, że, że mamy do czynienia z sytuacją, w której faktycznie ten trigger wynika wprost z tematu i po prostu nie da się o tym nie napisać. No, w przypadku filmu How to Have Sex było dokładnie tak, to znaczy nie wyobrażam sobie napisać tekstu o takim filmie i w jakiś sposób nie schematyzować właśnie tego, co może być triggerujące, wręcz myślę, że to jest może uczciwe i myślę, że można to zrobić bez spoilerowania. To znaczy, co prawda my wiemy, co tam się wydarza, ale tym bardziej powinniśmy zadbać o to, żeby mm, nazwać to po prostu w taki sposób żeby nie, nie spoilerowało dla tych, którzy tego nie chcą ale może mogło jakoś e, ostrzec tych, którzy życzyliby tego sobie no bo pamiętam, że mm, po się How to have sex, niektórzy z moich znajomych e, wychodzili zapłakani z tego e, no i myślałem sobie, kurczę, czy to jest właściwa sytuacja więc może ta odpowiedzialność krytyka, krytyczki też powinna się pojawić przyznam szczerze, że nie myślałem o tym wcześniej jakoś specjalnie ale dużo takich kwestii, które wpływają na moje pisanie to, to są wciąż rzeczy które się wydarzają, są w toku więc myślę, że po tej rozmowie takie rozmowy są o tyle potrzebne, że mogą po prostu zmienić to jak, jak ja piszę na co zwracam uwagę i, I myślę, że to jest w tym sensie istotne. No jeśli chodzi o mnie, to też jest coś, nad czym się nie zastanawiałam za bardzo wcześniej. No bo gdy piszesz właśnie o takim filmie, jak na przykład How to have sex, to już od początku sygnalizujesz, że nie jest to, załóżmy, komedia dla nastolatek, yy, która ma nie wiem, po prostu lekki ton i będziecie się świetnie bawić. Tylko jakby już sygnalizujemy, że... Chociaż dystrybutor próbował przyjmować ten film w taki sposób. To jest też Co moim prawda. zdaniem niesamowicie jakby ciekawa sprawa i troszkę też krzywa, ale przepraszam, że ty się wciąłem. Pozdrawiamy Gutek Film. Nie, Dobrze, że o tym powiedziałeś faktycznie, bo to się ta, ta prom... strategia promocyjna różniła się od jakby tematyki i ciężkości filmu. Więc ja zazwyczaj zawsze sygnalizuję takie rzeczy, ale myślę, że raczej nie myślę pod tym względem, że nie wiem, mój tekst może strigerować kogoś. To też trzeba zakładać, że ktoś go przeczyta, a tego nie zawsze też trzeba zakładać. Ale jeśli chodzi o takie personalne spojrzenie na to, to ja cieszę się, że one są. W sensie nie przeszkadzają mi, ale też nie biorę ich sobie do serca, po prostu je czytam a czasami, ja jestem osobą, która w sumie lubi spoilery, zawsze jak czytam, zaczynam czytać książki, to czytam ostatnią stronę, więc jak widzę jakiś po prostu do góry, to mam takie, aha, czyli to mnie czeka teraz, więc jestem w sumie zadowolona. Ja, ja przyznam szczerze, że ja w ogóle nie korzystam z trigger warningów i są mi jakby jako widzowi po prostu, ale też jako nie wiem, krytykowi, dajmy na to, są mi po prostu niepotrzebne. Ja tak jak Daria w ogóle nie boję się spoilerów i lubię je, więc zazwyczaj, jeżeli oglądam jakimś, jakiś film, to albo przed, albo po, staram się coś o nim dowiedzieć, bo po prostu mnie to mega ciekawi, kto tam był producentem, przy czym wcześniej pracowali, gdzie kręcili i tak dalej. Natomiast no, nie używam tych trigger warningów, żeby ostrzec się przed jakąś zawartością po prostu, bo, bo nie mam chyba takich zawartości, których bym się w filmie bał i też w sumie po to te filmy oglądam, żeby się konfrontować z rzeczami, których bym się nie spodziewał, że zobaczę. I no właśnie przez to też jakby nawet jeżeli te trigger warningi są, bo za chwilę do tego dojdziemy, ale na niedawnym festiwalu jednym były, to ja przyznam szczerze, że nawet nie zauważyłem i na pewno żaden nie kliknąłem świadomie. No może przez przypadek gdzieś coś na stronie mi się myszką nawinęło, ale ani razu mnie nie korciło, żeby sprawdzić, co się tam znalazło. Ostatnio przed rozmową je sobie przejrzałem, no ale to już za chwilę do tego też dojdziemy. No więc tak to jest u mnie. No nie, nie korzystam i, i nie jestem też fanem, ale to pewnie się zaraz wytłumaczę, dlaczego nie jestem fanem tego warningu. Tak, właśnie jak mówiliśmy tu na początku i gdzieś przewijają się te nowe horyzonty, to w tym roku mieliśmy do czynienia z Timeless Film Festival Warsaw, pierwszą edycją tego festiwalu, w której wprowadzono faktycznie te, te trigger warningi. Trigger warningi zostały wprowadzone w formie jednego z punktów w tabeli po prostu prezentującej osoby występujące w filmie, reżyserów i, i tak dalej w formie po prostu przycisku, na który można kliknąć czy tam najechać i, i wtedy się prezentuje cały zestaw rzeczy, które w jakiś sposób mogą być triggerujące dla widza i ja przyznam szczerze, że również prawdopodobnie gdyby nie rozmowy z osobami pracującymi przy festiwalu też o nich bym nie wiedziała tak naprawdę, więc sprawdza się tutaj trochę ten głos z tej strony, która mówi, że da się to zrobić w taki sposób, żeby I, i to, co gdzieś mi tliło się w głowie w zeszłym roku, czyli że da się to zrobić w ten sposób, żeby wilk był syty owca cała, mieć ciastko i zjeść ciastko. Ten, kto chce mieć trigger warningi, to je ma, może sobie nacisnąć przynajmniej w tej wersji internetowej da się to w ten sposób zorganizować, a ten, kto nie chce ich widzieć na dobrą sprawę, może ich, może ich nie zauważyć. I też tak to, co gdzieś już wszyscy, wszyscy gdzieś tutaj tezowaliście podczas tej odpowiedzi na ostatnie pytanie, to kwestia, którą chciałabym następnie poruszyć, czyli... Przed czym Waszym zdaniem te trigger warningi mają nas w jakiś sposób uchronić, ponieważ często pojawia się, często pojawia się wątek, wątek badań i tego, co te, co te badania w jakiś sposób nam mówią na temat trigger warningów. I zazwyczaj na koniec pojawia się taka teza, że e, mówią nam, e, czy właściwie no, na samym początku, kiedy te badania są prezentowane, że mówią nam, że trigger warningi nie działają, ponieważ e, co, zazwycz, e, co w tych, e, w, e, w tych metaanalizach wychodzi, to że ludzie mimo wszystko te rzeczy oglądają, e, że mimo wszystko e, się decydują na to, tak jak gdzieś tu Igor powiedział, że Deadpoola również <śmiech> oglądają osoby zachęcone tym zakazanym owocem. I że właściwie to, co się, te, że też ta odpowiedź sama stresowa nie jest jakoś, nie jest jakoś bardzo, koniecznie się nieróżni, ale że zwiększa się jakiś taki efekt wyczekiwania na ten, na ten traumatyzujący element. I to w w, w tym pojawia się jako argument, że faktycznie teza, jakoby jako trigger warningi nie działały, jest, jest słuszna i jest prawdziwa, a myślę, że warto by się zastanowić od drugiej strony. Czyli jak, co właściwie trigger warningi mają e, na za, za zadanie osiągnąć i, i co mają na celu, przed czym mają nas uchronić, e, czy to jest e, ochrona, jakby przed, e, to jest lęk przed lękiem, czy, czy ma to nas uchronić przed, przed jakąś traumą, przed, przed PTSD. E, przed czym jakby równocześnie powinniśmy ostrzegać, gdzie postawić granicę tej, tej możliwie traumatyzującej, traumatyzującej rzeczy? No to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że wszystko zależy trochę od kontekstu, gdzie ten film widzimy. Bo tak jak mówisz, na festiwalach zależy też jakiej tematyki. No Raczej jesteśmy przygotowani na to, że oglądamy kino niecodzienne, może takie, na które byśmy nie wpadli na co dzień, chcemy właśnie wyjść ze swojej strefy komfortu, no ale to wyjście ze strefy komfortu też może mieć granice dla kogoś, ja to rozumiem, więc może być po prostu tak, że czasami nie jesteśmy w 100% gotowi po prostu wejść w tę historię i skonfrontować się z niektórymi tematami, nawet jeśli nawet jeśli nie mamy jakichś traum związanych z tymi tematami, to mogą być na nas trudne z wielu powodów. Ale no to jest właśnie ta taka debata, którą takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć właśnie na ile um, te trigger warningi mogą komuś pomóc, na ile komuś mogą zaszkodzić. No myślę, że na pewno mogą zapobiec na niektórym, niektórych stanów, które się po prostu dzieją, jak oglądamy film, no bo Wielokrotnie się widujemy gdzieś na festiwalach, oglądamy te filmy i doświadczamy naprawdę najróżniejszych stanów i to widać, czy wychodzimy zapłakani, czy szczęśliwi z sensu, Więc jak najbardziej rozumiem, że sens jakiegoś filmu dla kogoś może naprawdę, może nawet odmienić życie, jakkolwiek to patetycznie brzmi, jakby to tak może się wydarzyć. No i pytanie, czy po prostu chcemy się konfrontować z niektórymi rzeczami, czy właśnie usilnie wyjść ze strefy komfortu, spróbować, nie wiem, zmienić perspektywę, czy może właśnie chcemy być blisko tych tematów, ale nie za blisko i nadal czuć się komfortowo? Myślę też sobie o, o takiej rzeczy, że mm, dosyć oczywistą rzeczą jest powiedzieć, że trigger warningi ostrzegają ludzi, którzy przeżyli jakieś traumy, ale to nie musi być wcale taka duża rzecz i jeśli pytasz, komu to jest potrzebne, no to myślę sobie o takich zupełnie przyziemnych sprawach, jak to, że, no nie wiem, ktoś może mieć fobię, wcale nie musiał przeżyć czegoś traumatycznego, tylko po prostu mógłby sobie nie życzyć przeróżnych w sumie bodźców, które są, które wywołują fobię, no i, i to już jest wystarczający argument, żeby te trigger warningi się pojawiały albo zupełnie przyziemne i takie zwyczajne sprawy. No, jeśli ktoś stracił kogoś bliskiego, może nie ma ochoty pójść na film, w którym umiera komuś matka czy ojciec. No nie? Więc jak się rozmawia o trigger warningach, mam wrażenie, że właśnie może to być uznane za taki temat bardzo niszowy, bardzo niszowa potrzeba. Natomiast wydaje mi się, że ona może dotyczyć bardzo szerokiej grupy ludzi po prostu i niekoniecznie straumatyzowanych. Ja teraz Igor, jak o tym to przypomniało mi się, że przecież jest że jest przecież strona internetowa Does the Dog Die i tam też możemy sprawdzić, czy jakieś zwierzątko umiera w filmie i nie wiem, na przykład na mnie to jest ważne i chciałabym, żeby było więcej takich trigger warningów związanych właśnie z tym. Tak, ale ja się też zastanawiam, czy po prostu bo to też jakby, kiedy postrzegamy trigger warningi w ten sposób, że one nam dają jakby informacje przed potencjalnymi traumami, to całkowicie jakby odbieramy sprawczość opisowi fabuły. Przede wszystkim, mi się wydaje, który jest obecny w większości katalogów, i to nie jest tak, że jakby przed wprowadzeniem trigger warningów nie wiedzieliśmy o tym, że tam nie wiem, w jakimś filmie o pająkach znajdzie się pająk, tak? No, po pierwsze pewnie w tytule już jest, tak jak w how to have sex jest zasugerowane, że no okej, okay, może to jest jak poradnik brzmi, no ale skoro pojawia się słowo how to have sex w tytule, to pewnie sama ta czynność inicjacyjna będzie w jakiś sposób sproblematyzowana, tak? Możemy się tego w pewnym sensie spodziewać. Tylko właśnie kwestia z how to have sex jest mam wrażenie taka, że większość ludzi w kwestii problematyzacji i tego w cudzysłowie może trochę spodziewała się raczej po tym takiego czegoś w stylu American Pie, czy lodów na patyku co często gdzieś w dyskusjach też wychodziło. Znaczy nic, nic, nic, nic, dziwnego, nic dziwnego, że ten film był w taki sposób, nic dziwnego, że tak to odebrali, tego się spodziewali, skoro ten film był w taki sposób promowany, no ale to też jest o wiele inna kwestia. Natomiast co do samej zasadności trigger warningów i kwestii, które mi się wydaje, że rzadko bardzo w tych dyskusjach padają, to po pierwsze, ja mam z trigger-warningami problem, który mnie nie dotyczy, ale zastanawiam się nad nim, mianowicie na ile możemy my jako widzowie, jako krytycy, jako kuratorzy etykietować, hashtagować, labelować czyjeś dzieła. Bo kiedy my twórczyni How to have sex piszemy w trigger-warningu, że jej film dotyczy, raz, trudnej inicjacji, b, przemocowego dotyku, c, niekonsensualnych stosunków, to my nadajemy jej filmowi od razu nowe znaczenie, tak? Poza tym, co ona wytworzyła, dajemy widzowi Jakąś już, oczywiście to nie jest spoiler, ja nie chcę tego zrównywać ze zdradzeniem fabuły, ale jest to już jakieś zasugerowanie linii interpretacji i okej, okay, ja wiem, że dla wielu osób to jest y, też zaleta, bo oni po tym samym trigger warningu wiedzą, że nie chcą iść na ten film, bo wzbudzi u nich y, y, złe emocje, natomiast zastanawiam się na ile to jest fair po prostu w stosunku do twórców którzy nie mieli zamiaru umieszczać trigger warningu w swoim filmie, choć mogli, bo są tacy twórcy i tutaj chciałbym przywołać reżysora sama Levinsona, który jest kojarzony głównie z Euforium, ale on w swoich filmach pełnometrażowych na samym wstępie zaznacza trigger warningi. W Assassination Nation bodajże jest to cała sekwencja plansz, w którym te trigger warningi są też częścią napisów początkowych i to jest w jakiś sposób pociągnięte, więc to też nie jest tak, że twórca sam nie może ostrzec widzów przed zawartością i zastanawiam się, na ile to jest nasza, nasza sprawa. A druga, to też wydaje mi się już kończąc, tylko moją wypowiedź, że jednak dla mnie osobiście i tu też no nie chciałbym wyjść na dziada, który nakazuje innym uważać tak jak ja, natomiast no skoro zostałem zaproszony do tej rozmowy, to pozwolę sobie powiedzieć swoje zdanie. Ja jednak lubię sztukę, lubię filmy za to, że one mnie konfrontują z totalnie jakby innymi stanami, z uczuciami, których zazwyczaj nie odczuwałem, z rzeczami, o których myślałem i wzbudzają u mnie traumy, ale podają mi je w taki sposób, że ja mam szansę, szansę się z nimi konfrontować i y, wydaje mi się, że... Znaczy ja, ja, ja zachęcam innych do tego, wiem, że nie każdy jest w stanie, bo nie każdy ma takie same traumy i niektóre po prostu nie pozwalają przebrnąć przez takie treści, y, ale jednak y, tych, którzy nie potrzebują trigger warningów, zachęcałbym do tego, żeby z nich nie korzystać, bo to jest, wydaje mi się, istotą sztuki dramatycznej, żeby móc się straumatyzować w pewnym sensie, móc przeżyć tą traumę jeszcze raz. Chyba, chyba nikt się z tym nie kłóci. To znaczy, wydaje mi się, że instytucja trigger warningu jest właśnie dla tych ludzi, którzy konkretnie potrzebują takich ostrzeżeń. Więc pod tym względem nie razi mnie to. No po prostu, jeśli to jest rozwiązane w taki sposób, jak na wspomnianym timelessie, gdzie można sobie je sprawdzić, ale nie są widoczne, o ile się nie kliknie faktycznie konkretnego przycisku, no to, to chyba ten problem przestaje być problemem. Natomiast zainteresowało mnie coś innego, co powiedziałeś, to znaczy fakt nadawania jakichś etykiet. No i ewidentnie trigger warningi, które wydają się takie bardzo hasłowe, bardzo konkretne, no to jest jednak kwestia to jest jakieś działanie kreatywne żeby, żeby je nadać to znaczy faktycznie e, nieraz wiążące się z interpretacją e, albo z wskazaniem jakichś konkretnych tematów które no, niekoniecznie wybrzmiewają w, tak bardzo w treści ale gdzieś pod podszewką e, więc myślę, że ten temat jest taki problematyczny, bo e, może nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo twórczym działaniem jest nadawanie takich labeli. Ale tak w gruncie rzeczy to zastanawiam się czy ten potencjał twórczy jest na pewno aż tak wykorzystywany, bo na dobrą sprawę mówimy tu w większości o wpisywaniu filmu w konkretną kategorię na zasadzie takiej mechanicznej, mechanicznej pracy mechanicznego przypisania. Jeśli jest taka scena, to wpisujemy przed filmem taki typ ostrzeżenia. I okej, okay, mamy jakieś wyjątki twórców, którzy kiedy chcą, żeby ten rodzaj ostrzeżenia, żeby ten trigger warning się pojawił przed filmem, to faktycznie też nad tym jakoś pracują i wpisują go w tę filmową strukturę. Natomiast no, w większości to jednak po prostu taka, takie podpisywanie filmów jakimiś metkami po prostu, nie? I już mam wrażenie, że często większą pracę kreatywną wy wykonują te profile agregujące, e, agregujące ostrzeżenia typu właśnie ten, o którym Daria mówiła, to das the dog die, albo jest na Letterboxd profil takiej dziewczyny, która już dość tak hardkorowo ocenia filmy z wegańskiej perspektywy, czyli są tam ostrzeżenia nawet przed tym, czy ktoś w filmie nie je mięsa, czy nie je produktów odzwierzęcych, czy nie je, czy, no nie mówiąc już o filmach, o scenach zabijania zwierząt, czy, czy, czy czegoś w tym stylu, ale faktycznie dość, dość tak mocno i to mam wrażenie, że już jest bardziej takie, takie kreatywne, mocne i, i tak dalej. No, ale też, też niesamowicie skonkretyzowane już na dobrą sprawę, i, i nie wiem, czy na pewno też o, takim, o takiej artystycznej pracy tutaj akurat mówimy, czy nie bardziej o jakimś takim. O jakimś takim względzie komfortu psychicznego. I zastanawia mnie też to, co Michał powiedział o tym katartycznym potencjale sztuki i nastawieniu w ogóle na to, że ta sztuka ma szokować, że ma wprowadzać w jakiś dyskomfort. Bo to jest też coś, z czym na dobrą sprawę myślę, że wiąże się najwięcej kontrowersji w kontekście triggerów że one na dobrą sprawę wpadły gdzieś do tego naszego worka pojęć wraz z no platform, z safe space'em, czy na przykład snowflakami, jak to często się gęzety nazywa, to nasze pokolenie. I myślę, że może też w tym jest coś takiego, coś takiego faktycznie drapiącego, że ten wątek bezpieczeństwa i niechęci do jakiejś takiej konfrontacji faktycznie się tutaj przewija, ale może też warto nie patrzeć na niego jako na jakąś taką skazę pokoleniową, ale po prostu jako jakąś taką zmianę w myśleniu, e, która też się dzieje na dobrą sprawę trochę niezależnie od tej grupy pokoleniowej, ale występuje po prostu uniwersalnie. I y, chociaż ten nasz... Y, nasz dyskomfort osób zajmujących się krytyką filmową czy generalnie siedzących gdzieś w kinie, może też funkcjonuje trochę inaczej, bo kiedy przychodzimy do kina, to faktycznie wiążemy się z tym, że po pierwsze o tym będziemy pisać, że ten film będziemy przeżywać, że też jesteśmy przygotowani na te trudne doświadczenia, które ten film może gdzieś nam przynieść ale wciąż na festiwalu jest też masa osób, które z drugiej strony mogą też się zajmować tym samym, co my i niekoniecznie tego chcieć, a z drugiej strony mogą w ogóle być widzami, którzy chcą być przygotowani na to, co zobaczą na ekranie w tym konkretnym filmie. No ja z własnego doświadczenia akurat trigger warningów nie używam, gdyż ten sam afekt taki antycypacyjny faktycznie, o którym jest mowa często w tych różnych analizach. Ja go faktycznie gdzieś odczuwam, że, że czekam na, na tę scenę, która ma mnie straumatyzować. I akurat w zeszłym roku podczas Horyzontów dosłownie tak, tak miałam przy tych dwóch filmach, które, o których gdzieś rozmawialiśmy tutaj. Więc, więc też takie, takie wrażenie o samych, o samych trigger, warningach, takie swoje własne swoje własne mam, mam różne, ale z drugiej strony no tak z tyłu głowy mam, że z różnymi, z różnymi oczekiwaniami i z różnymi nastawieniami ludzie do tego kina przychodzą i, i, i po różne, różne rzeczy do od, różne rzeczy od tych filmów chcą na dobrą sprawę. Myślę, że cała ta dyskusja, którą teraz prowadzimy też dużo mówi o tym, jak zmienia się konsumowanie treści ogólnie związanych z mediami, no bo jeszcze kilkanaście lat temu to telewizja na przykład była często oskarżana o taką tabloidyzację i pokazywanie po prostu z, nawet za bardzo rzeczywistości, zwłaszcza takiej mrocznej. Też pamiętamy przecież tragedię World Trade Center i też te fotografie spadających ludzi z budynków, które pojawiały się w mediach, w gazetach i to też było bardzo kontrowersyjne wtedy. No a dzisiaj tak naprawdę też te trigger warningi pojawiają się również na social mediach, też na Instagramie i tak dalej. Więc to jest, wykracza w sumie poza medium filmowe, pojawia się w różnych przestrzeniach. Co też jest no, paradoksem, bo wydaje mi się, że jesteśmy narażeni coraz bardziej na różne takie treści, z którymi może nie chcemy się konfrontować właśnie, czy to na Twitterze, Instagramie i tak dalej. No i są mechanizmy, które mają temu zapobiegać. tak? Te treści są że tak powiem, jakoś filtrowane, ale często te trigger warningi nie działają dobrze, są zakrywane treści, które na przykład nie mają jakiejś tam kontrowersji, a z drugiej strony to też trochę hamuje przepływ informacji, zwłaszcza gdy, nie wiem, jacyś aktywiści czy dziennikarze udostępniają jakieś zdjęcia, nagrania z załóżmy z Ukrainy, z Palestyny i tak dalej, no to to często jest właśnie chowane gdzieś tam na stories i po prostu musisz kliknąć, żeby zobaczyć te treści, wydaje mi się, że to też hamuje właśnie wiele ludzi, którzy stwierdzą, nie, w sumie nie mam ochoty tego oglądać i tego nie zobaczą, więc to też jest ciekawe, że w sumie mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej y, zobojętniali i przygotowani na takie różne rzeczy, które zobaczymy, a z drugiej strony media jeszcze bardziej nas blokują przed tym, żebyśmy to przetwarzali, więc to jest takie dziwne dla mnie. To w takim razie wychodzi z tego, że trigger warningi to jest jakaś kwestia światopoglądowa w ogóle, to znaczy my możemy się tutaj zgodzić, że może byśmy oczekiwali, może nie, ale tacy najwięksi przeciwnicy, no to oprócz tego zarzutu spoilerów, chyba najczęstszym argumentem jest coś właśnie, co wkracza w takie rejony światopoglądowe, to znaczy, że niektórzy nie chcą takiego świata, gdzie bylibyśmy właśnie jakoś wydelikaceni nadmiernie, i myślę, że taka rozmowa jest no, dosyć bezcelowa. To znaczy, jeśli masz taki pogląd na świat, że po prostu GenZy chcą tych trigger warningów, bo są takimi snowflakami, no to, to nie bardzo można z tym rozmawiać, nie? I tak będziecie triggerować ten trigger warning. Więc myślę, że to powinien być po prostu jakiś ustalony standard. Jeśli miałbym szukać rozwiązania, które. Kogoś na pewno striggeruje, ale, ale będzie przynajmniej uczciwe dla tych, którzy faktycznie tego potrzebują, no to trzeba to robić konsekwentnie i, i tyle. I trochę, trochę nie wiem, jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy są przeciwni trigger warningom. Ja pozwolę sobie nawiązać do tego, co Igor powiedziałeś z dwóch kwestii. Po pierwsze, ja bym był jednak przeciwny, żeby uniwersalizować w pewnym sensie trigger warningi, bo byłoby to po pierwsze, no jakby tak stricte yy, logistycznie bardzo trudne, ale też po drugie wydaje mi się, że jednak dobrze jest, żeby na przykład różne festiwale różnie do nich podchodziły, bo co innego pojawia się w filmach na Nowych Horyzontach, co innego pojawia się na Millennium Doxygen's Gravity. I też Millennium Doxygen's Gravity sprytnie ograło Warningi tym, że po prostu hasztaguje filmy. co jest moim zdaniem bardzo niesłuszna taktyka i ja się z nią jako ja nie zgadzam bardzo, natomiast no jest to też pewnego rodzaju próba odpowiedzi na te pytania. Natomiast co do samego tego udelikatnienia, czy to jest jakby niepodważalne. No tak, staliśmy się bardziej afektywni jako ludzie i to, to nie jest jakby problem, no to jest po prostu fakt i, i nie mamy co z nim polemizować, natomiast zastanawiam się po prostu na ile dalsze pogłębianie tego nie jest w pewnym sensie ryzykowne, że zapędzimy się w róg, w którym... To jest oczywiście też cytat jakby chyba z jakichś prawicowych memów, tak? ale że w pewnym sensie będziemy przed każdą wypowiedzią dawać trigger warningi, to się w niej yy, znajdzie. Yy, I też yy, nie chcieliśmy medykalizować tej rozmowy ani nic takiego i ja też no, nie jestem ani psychiatrą, ani psychologiem, ale yy, na tyle na ile wiem, yy, symptomem, yy, objawem PTSD czy, czy każdej powracającej traumy jest to, że unikamy konfrontacji z nią. I, i konfrontacja jest próbą wyjścia z, z problemu, a nie, a nie ten, no ale to też, no, są różni ludzie, są ludzie w terapii, są ludzie, którzy nie są w terapii, a po prostu nie chcą się zestawiać, więc no, nie chciałbym też totalnie generalizować i mówić, że chuj w dupę, za przeproszeniem, bo jednak no, fajnie, żeby kino było dla wszystkich i, i dostępne tak, jak każdy na to jest w stanie... Yy, miki, no. Też ta kwestia, gdzie leży ta granica, przed czym będziemy ostrzegać, i kiedy właśnie e, wejdzie ta kwestia, o której Michał, e, Michał gdzieś tam mówi, która brzmi po prostu trochę, właśnie jak takie katastroficzne, apokaliptyczne e, wydłużenia prawicowego publicysty. E, natomiast, no właśnie, czy, czy nie dojdzie, czy nie dojdzie gdzieś do, do tego, kiedy, kiedy powiemy, że to już jest jakby, Koniec i, i, i stop, nie? To, to jest rzeczywiście chyba największy problem, który przy tym temacie mi się w głowie wyświetla. Mogę zrobić tutaj coming out jako emetofob. Chodzi o to, że po prostu nie jestem w stanie wytrzymać widoku wymiotujących osób, co często, jak wiecie, zdarza się w filmach i jest to po prostu fobia, która istnieje. Mhm. Ale nie oczekiwałbym, żeby na Nowych Horyzontach po prostu ostrzegali emetofobów. No, wiem, że to jest nie do zrobienia. Więc dla mnie taką strategią radzenia sobie z tą fobią, która nie jest może jakaś bardzo... Nie jest to tak poważna sprawa, jak przeżyta trauma, ale jednak dla mnie jako odbiorcy faktycznie jest to duża rzecz, no i ja korzystam z tego serwisu Does the Dog Die, o którym Daria wspomniałaś, ale nie wyobrażam sobie też, żeby ten mechanizm, który w serwisie Does the Dog funkcjonuje, przełożyć na, na rzeczywistość festiwalową, czy streamingową, czy, czy kinową, no bo tamta strona wygląda tak, że jest po prostu ogromna długa lista przeróżnych fobii, czy triggerów, które mogą nas uruchamiać no ale to jest naprawdę długa lista i jeśli ktoś potrzebuje czegoś bardzo specyficznego, to, to tam to znajdzie, tylko nawet jeśli ja bym potrzebował czegoś takiego, no to nie będę wmawiał ludziom, żeby robili wielkie tabele z, ze wszystkimi możliwymi triggerami przed filmami, choćby festiwalowymi. Więc nie mam tutaj odpowiedzi i nie wiem, gdzie jest ta granica. Myślę, że nie jest do wyznaczenia po prostu, chyba, że macie jakieś inne pomysły. Ja również bym się pod tym podpisała, że, że to i stąd wynikało to moje pytanie, że właściwie jest to na tyle gdzieś płynna kwestia, że pozostaje na koniec, na koniec właściwie zakończyć takim, takim pytaniem profetycznym. Dokąd nas właściwie dyskusja o triggerach prowadzi, ponieważ pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy o hipotetycznych triggerach na Nowych Horyzontach, które wydają mi się jakimś takim odwołaniem takim standardowym, ciągłym, powracającym, między innymi dlatego, że są związane faktycznie z, i są tym największym wydarzeniem tego kina artystycznego, niszowego i też w taki sposób z początku e, argumentowały e, brak tych triggerów i, i też tego, tej chęci jakiegoś, jakiegoś takiego otwarcia po prostu również może na to działanie jakkolwiek by to nie brzmiało e, być może mocno takie tragiczne i i traumatyzujące. Natomiast no, w, wówczas w zeszłym roku, kiedy, kiedy pojawiał się taki głos, że może warto wprowadzić chociażby na tę próbę i chociażby w tej formie takiej minimalistycznej i możliwej do zignorowania na dobrą sprawę, głos, że to właściwie dyskusji nie zakończy, bo wciąż będą ludzie, którzy będą powracać z problemem, że im jednak to przeszkadza, albo, że jednak jest tych triggerów za mało, albo, że jednak jak to kogoś może triggerować, trigger warning, dlaczego są w takiej postaci, a nie są gdzieś właśnie na wierzchu. I zastanawiam się, jak wy uważacie, czy takie działanie i czy w ogóle jakieś zamknięcie i standaryzacja tej dyskusji, boże, tego, tej kwestii jest w jakiś sposób możliwa. No jak tak teraz opowiadałaś o tym, że zawsze znajdą się osoby, które będą nieusatysfakcjonowane albo niezadowolone, no to wydaje mi się, że chyba nie da się tego zrobić tak. Nie da się tej sprawy zakończyć, no bo też ta dyskusja ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia, więc za parę lat może będziemy mieli jeszcze inne jakby uwagi co do tego tematu. Ale jeśli chodzi o, o takie wydarzenia właśnie jak festiwale, no to jak najbardziej umieszczenie tego typu informacji na stronie, w jakiejś takiej z, zakładce, która nie wyświetla się od razu, jest dobrym pomysłem. Albo nawet bezpośrednie zwrócenie się do widzów, zrobienie jakiejś ankiety albo jakiejś dyskusji nawet na ten temat też mogłoby pokazać skalę problemu i tu nie chodzi o to, że gdyby, nie wiem, 95% powiedziałoby, że nie chcemy tych triggerów, a 5% powiedziałoby, że tak, no to co, nie możemy też zignorować tej cząstki osób, która chciałaby te triggery mieć, więc no faktycznie jest to twardy orzech do zgryzienia, ale wydaje mi się, że dałoby się to w takiej minimalistycznej formie zaimplementować. Ja z kolei myślę sobie, że może po prostu yy, zgadzając się z tym, co Daria, mówisz o tym, że jest to kwestia nierozwiązywalna do końca, ale jeśli myślę sobie, w którą stronę nas to doprowadzi, yy, to myślę, że może się wydarzyć jakaś profesjonalizacja tej kwestii. Yy, mam tu na myśli taką rzecz, która wydarzyła się z koordynatorkami albo koordynatorami scen intymnych na planach filmowych. Czyli no, to jest taka kwestia, która do niedawna też była dosyć niecodzienna, która wzbudzała emocje, a dzisiaj staje się standardem. Więc myślę, że może za kilka lat o, o trigger warningach też będziemy rozmawiać jako o jakimś standardzie. No i ta profesjonalizacja mogłaby polegać na tym, że po prostu będą osoby odpowiedzialne tylko za to. Tak jak w tej chwili są właśnie te koordynatorki scen intymnych, i jakoś dzisiaj nie dziwi specjalnie, że, że takie osoby są na planach, a jeszcze do niedawna no, pamiętam, że to wywoływało, wywoływało jakieś emocje. Wiecie? Choć wciąż są twórcy którzy, czy aktorzy, którzy gdzieś głośno, głośno protestują przeciwko temu, głównie przedstawiciele kina francuskiego, czego można by się w sumie spodziewać. To jest w sumie ciekawa wizja, wizja którą Igor teraz zarysował, że, że będziemy mieli, tak jak z lektorami na przykład, osobny zawód ostrzegaczy, którzy, którzy będą jakby wyspecjalizowani w tym, żeby każdy film jednocześnie, no właśnie, za, za, zetykietkować, ale jednocześnie tego nie zrobić, tak? Żeby, żeby oddać te traum, traumatyczne jakby, problematyczne aspekty, jednocześnie nie zdradzając fabuły i tak dalej. Nie wiem, czy tak się wydarzy, bo... Yy, no nie wiem, no jest to trochę do przodu wizja na pewno. Jest to możliwe jak najbardziej. No wiadomo, że przy każdej nowince technicznej pojawia się możliwość do tego, żeby jakiejś nowej osobie dać pracę przy tym. Natomiast no właśnie zastanawiam się, czy przy, przy, przy, przy festiwalach po prostu jest miejsce dla takiej nowej osoby i czy nawet nie lepiej, żeby po prostu selekcjonerzy opisywali te filmy w swój, jakby przez siebie jakby opracowany sposób, bo... Ja bym jednak nie chciał zabierać im roboty w pewnym sensie, tak, no to, to, to że, czy jeżeli komuś nie podoba się to, jak dany festiwal ostrzega przed zawartością, no to, no, przykro mi, no nie, nie wiem, no nie musi na nim być, nie, jakby nie musimy też robić tak, żeby każdy, każdy festiwal był w stu procentach jakby z tym, no bo... Nie jest to prawo, nie jest to standard od zawsze, nie jest to jakaś tradycja, którą trzeba pielęgnować. Jest to nowy, oczywiście dobry gest w stronę osób, które tego potrzebują, ale nie wydaje mi się, żebyśmy powinni to postrzegać jako jakiś obowiązek na jakiejkolwiek imprezie. Jeżeli ktoś jest porystą, spoko. Pewnie straci na tym wielu widzów, ale, ale no, nie będzie. No, to, to nie przeszkadza mi. Czyli co, jednak niewidzialna ręka wolnego rynku? No nie, nie. Boże, boże, Boże. Ja co prawda nie wiem, w jaką stronę to pójdzie. To znaczy to wypracowywanie jakichś potencjalnych standardów, e, więc nie mam tutaj na myśli, że po prostu będą profesjonalni ostrzegacze. Ale to by było super. E, co by było super, sam bym chciał być takim, bo po prostu bardzo <śmiech> fajnie brzmi. Ale wiecie, są też inne strategie. E, pamiętam ostatnio coś takiego przy Postpornie, przy Postporn Film Festival, gdzie po prostu za drzwiami kinowymi, w fueje kina, siedziały osoby profesjonalnie przy, przygotowane do tego, żeby porozmawiać z widzami i widzkami, które mogły się poczuć jakoś źle przez seans. No i to jest takie rozwiązanie, które też mi się wydaje super strategią. Ty przywołujesz teraz postporn w Warszawie, ale to jest taktyka, którą w tym roku wprowadziło również Berlinale na Berlinale było niecałodobowe chyba, ale otwarte przez chyba tam 8 godzin Centrum Wsparcia z telefonem, ale też miejscem na miejscu festiwalowego, że można było podejść po prostu porozmawiać o tym no tak naprawdę chyba o czym się chciało nie, nie korzystałem, natomiast no, no była taka możliwość, nie wiem, to, to nie jest nawet tak, że to jest yy, tak, taktykę skupiona tylko na małych wydarzeniach, które faktycznie, zważywszy na to, jakie treści poruszają filmy na postporn, dałoby się tam faktycznie jakby od razu zgodzić na to, że powinna być taka instytucja, osoby, która cię wesprze przy konfrontacji. No ale na Berlinale myślę, że nie wszyscy byśmy się spodziewali, a, a oni poszli w to i, i no nie wiem, czy były jakieś protesty przeciwko zniewieścieniu kinofili. Chyba nie. Kurczę, jak słyszałam, co mówisz, Igor, to miałam poczucie, że faktycznie ideałem, taką utopijną wizją byłoby jakieś wsparcie psychologiczne podczas festiwalu. I nagle okazuje się, że to już jest, więc jestem trochę w szoku, zastanawiam się, na ile to mogłoby w ogóle funkcjonować w Polsce i na ile też taka. Na ile też dałoby się taką, nie wiem, nie instytucję, ale coś takiego wprowadzić na wydarzenie, żeby też ludzie po prostu nadmiernie z tego nie korzystali i traktowali to jako darmową poradnię psychologiczną, bo te osoby, które by tam pracowały, nie dałyby rady po prostu przez 10 dni być tam 24 godziny na dobę. Więc jestem bardzo ciekawa, czy kiedyś ale udostępni, może jakieś informacje, jak to się sprawdziło, ile osób z tego skorzystało. Myślę, że można to by było zbadać i fajnie, w fajny sposób, natomiast ja się zastanawiam nad tym, na ile dążyłbym do takiej obecności właśnie psychoterapeuty, filmoterapeuty, psychologa na takim festiwalu, a na ile po prostu byłbym bardziej skłonny do tego, żeby to były takie po prostu safe space, miejsca ciche, w których możesz sobie po prostu odpocząć od zgiełku, tak jak no nie wiem, na, na, na rejwach na przykład są takie miejsca, tak, gdzie, gdzie możesz pogadać sobie z kimś, rzeczywiście, niech tam będzie jakaś osoba, ale żeby to nie było na zasadzie no tak jak powiedziałeś, poradni psychologicznej, no bo to, to, to doprowadza to też w pewnym sensie do absurdu, że my tak bardzo nie jesteśmy w stanie oglądać tych filmów, że od razu musimy się skonsultować z psychologiem. Wydaje mi się, że to już jest bardzo mocno wypaczenie idei ostrzegania przed zawartością, ale też dbania o jakiś taki dobrostan psychiczny osób. I też do pewnego stopnia e, znów dochodzi do takiej medykalizacji e, emocji, w której e, nie pozwalamy temu widzowi ich przeżyć, e, ich przeżyć po prostu, tylko, tylko dajemy ten w jakiś sposób już już tę tą uosobioną pomoc po prostu, nie? Na dobrą sprawę. Tak, ja się z tym zgadzam, tylko tak myślę z perspektywy, gdybym miała się wczuć w osobę, która współorganizuje festiwal i ma taką przestrzeń stworzyć, no to jednak kogoś muszę zatrudnić, żeby ktoś tam był. No i wtedy pod jakim względem zatrudniam te osoby, czy jakie ma wykształcenie i tak dalej, czym, no wiecie o co chodzi. Jakby psycholog nie musi być, ale podejrzewam, że wtedy by się zwracało na to uwagę, jak jest wyspecjalizowana dana osoba. Niestety nie pamiętam, kto dokładnie siedział w tym berlińskim centrum, ale to chyba było psychoterapeuta. Tak było, napisane mi się, wydaje, w jakimś komunikacie. No ale to, to się każdy sprawdzi, kto będzie chciał. Też podoba mi się ta idea safe spaceu. Ostatnio wielokrotnie słyszałem od znajomych, że wbrew pozorom, tak jak się może wydawać, że na festiwalach ludzie lubią rozmawiać po prostu o kinie tuż po wyjściu z sali wiele osób mi się zwierzało, że oczekiwaliby, żeby czasem nie rozmawiać po prostu o tym, co się zobaczyło no i mam wrażenie, że to dotyczy często właśnie takich filmów nie? wychodzimy z How to Have Sex i jest jakaś presja rozmowy z tym, że to jest dopiero triggerujące nieraz więc Safe Space pod tym względem super No najgorzej rozmawiać o filmach na festiwalu, naprawdę ja tego nie lubię mnie to tak drażni jakby dwa dni pierwsze jestem w stanie przeżyć, ale dziesięć dni jesteś gdzieś tam na festiwalu, to... Och, Dobrze, no. że sobie to ustaliliśmy. Koniec rozmawiania o filmach, słuchajcie. Też mam wrażenie, że... że większość ludzi raczej narzeka na tę kwestię rozmowy tak gdzieś w otoczeniu, jak w sensie dużo tych głosów gdzieś się słyszy, że to jest konieczność tej konfrontacji myśli często w jakimś takim często niewiary niewiarygodnym stylu, jak najbardziej wytężonego mózgu po prostu z użyciem jak największej liczby synonimów spod znaku trudne słowa i tak dalej. Często gdzieś się to doświadczenie pojawia jako najbardziej tak. Naprawdę naprawdę podczas festiwalu, takie mam wrażenie. E, więc myślę, że na tym właściwie możemy też zakończyć tę e, naszą rozmowę, tym ją zamknąć. E, powiedzieliśmy coś profetycznego, coś problematycznego, e, coś problematyzującego, <laughs> więc, e, więc myślę, że, że ta kwestia triggerów gdzieś będzie do nas wracać i, i wracać. E, I tak, na nowo horyzontach, które tutaj e, były właściwie jednym z takich powracających e, tematów w tle widzimy się już 18 lipca i zobaczymy wtedy jak to, e, jak to gdzieś będzie tutaj działało w tym roku na tak, tak dużej, dużej imprezie, w której w przeciwieństwie do Tamy Imlesa pokazywane są przede wszystkim nowe filmy, więc to też jest ta, e, ta różnica. I cóż, i może wtedy, wtedy będziemy mogli spotkać się ponownie i porozmawiać znów za jakiś czas, co w tej kwestii się gdzieś, gdzieś zmieniło. Zobaczymy, jaki, jakie głosy pojawią się na grupie Nowe Horyzonty po godzinach, moim ulubionym zjawisku festiwalowym chyba. I cóż, dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenie i za wzięcie udziału w tej rozmowie. To był podcast Między Seansami. Moimi gośćmi była Daria Sienkiewicz, Igor Kierkosz, oraz Michał Konarski, ja nazywam się Julia Palmowska i jestem redaktorką portalu Pełna Sala i zapraszam serdecznie do obserwowania naszej strony oraz tego projektu. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie za zaproszenie i jeszcze mam taką odezwę do słuchaczy i słuchaczek. Pamiętajcie, że jak zobaczycie nas gdzieś na festiwalach letnich i późniejszych to z nami jest Safe Space, nie musicie rozmawiać o kinie Możemy porozmawiać o życiu. W ogóle nie możecie z nami rozmawiać. Igor, ustaliliśmy to już, że na festiwalu filmowym się nie rozmawia. To będą ciche horyzonty w tym roku. Dzięki wam też wielkie za rozmowę. I kolejna, kolejna odsłona podcastu Między Seansami również będzie wokół Nowych Horyzontów. Ale w którą stronę pójdziemy, to już się dowiecie niebawem.